Kontynuujemy cykle rozmów z kandydatami na prezydenta Sopotu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Cezary Jakubowski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A rozmawiać będą... Agata Stoma. Maja Grabkowska. I Marcin Gerwin z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej. Najpierwsze pytanie odnośnie tego, czy będzie pan kandydatem Platformy, czy będzie pan startował jako kandydat niezależny? Bardzo chciałbym uzyskać poparcie Platformy Obywatelskiej i być kandydatem tej partii w wyborach na prezydenta Sopotu. Do dnia dzisiejszego Koło Sopot, jak i Platforma Regionalna nie zajmowała się tą kwestią. W przyszłym tygodniu odbędzie się zebranie Koła Platformy Obywatelskiej, na której wszyscy chętni, którzy tak chcą zaaplikować właśnie do członków Koła o poparcie, będą mogli przedstawić swój program i walczyć o poparcie członków. To znaczy, że będzie ktoś jeszcze oprócz Pana? Według mojej wiedzy tak, y, będzie to Jarosław Kępa i pan Jacek Karnowski. Y, który nie jest członkiem koła, czyli, w jakim, czyli będzie jakoś, jakoś jako zewnętrzny taki kandydat, który będzie starał się o poparcie, jak to formalnie wygląda? Nie ma żadnego zarządzenia bądź statut nie rozstrzyga takich kwestii. Każdy mieszkaniec Sopoty, chcący startować o poparcie danej partii, a mam tu na myśli koło Platformy Oficerskiej w Sopocie, miał prawo złożyć taki akces, więc na tej podstawie sądzę, że pan prezydent z tego korzysta. Mm -hmm. No dobrze. A czy jeżeli złożyłoby się tak, że tego poparcia by pan nie miał, to dalej będzie pan kandydował jako niezależny wtedy bez poparcia Platformy? Nie chciałbym w chwili obecnej rozstrzęsać, rozstrzygać tej kwestii. Wierzę w to, iż koło Platformy autorskiej poprze moją osobę, i innego scenariusza w tej chwili nie biorę pod uwagę. No dobrze. I teraz tak. Mam pytanie odnośnie hali. Okazało się, że hala na dzień dzisiejszy prawdopodobnie zostanie bez operatora i że prawdopodobnie będzie trzeba do hali przez najbliższe lata dokładać. Ale budynek powstał, mleko się rozlało i czy uważa Pan, jak, jaką widzi Pan drogę dlatego, że dla funkcjonowania tej hali? Jak Pan uważa, jak może ta hala funkcjonować w te najbliższe lata? W chwili obecnej, jak Pan powiedział, mleko się rozlało i hala stoi, więc trzeba czynić wszystko, aby ona swoją działalnością operacyjną pokrywała lwią, przynajmniej lwią część swoich kosztów, które generuje. Jeżeli operator w chwili obecnej nie podpisze umowy, to nie zwlekałbym, ogłaszałbym kolejny przetarg na wyłonienie takiego operatora już przedstawiając konkretne warunki, jakże zmienione w stosunku do okresu, kiedy był określony poprzedni przetarg. Decyzją Rad Miasta Gdańska i Sopotu spółka, która zarządza halą została zwolniona z czynszu, a więc de facto można powiedzieć, że operator nie musi wypracowywać aż tak wielkich zysków, aby choćby pokrywać tą kwotę w skali roku. Dlatego krótkie zarządzanie przez jakąkolwiek jednostkę miejską, bądź powołany do tego specjalny zespół, musi mieć miejsce. Hala powinna już tworzyć kalendarz swoich imprez, gdyż tylko to daje możliwość uniknięcia tych wielkich dotacji, które leżałyby po stronie Sopotu i Gdańska. Czyli Nie, To dofinansowanie, o której na sesji tak głośno dyskutowaliśmy my radni z panem prezydentem. Niemniej istotą rzeczy jest tu również rozważenie kwestii e, utrzymania tego parytetu dofinansowania funkcjonowania hali widowiskowo sportowej okay. przez oba miasta w skali 50% do 50%. Ten parytet przyjęty wiele lat temu przy m, skali 50, przy skali wydatku całkowitego leżących po stronie gmin, po 25 milionów złotych już jak już wiele razy podkreślałem był czymś w rodzaju ukłonu Sopotu do Gdańska, aby zechciał wejść w ten projekt, gdyż tam nie było e, takiej bym powiedział presji, aby to czynić. Motorem napędowym były decyzje pana prezydenta Karnowskiego. Dziś wiemy, że hala się sama nie utrzyma, więc należy na tym etapie podjąć rozmowy z prezydentem Adamowiczem o zmianie sposobu partycypowania w kosztach utrzymania. Tylko czy to jest realne, skoro oni tak bardzo nie chcieli tej, znaczy nie, nie zależało im tak początkowo na tej hali, zgodzili się, ok, zróbmy to, ale będzie pół na pół finansowania, nagle Sopot i stały sytuacji, wiecie co, to zapłaćcie więcej teraz. Normalnym jest, że dwóch wspólników ma pewne... Pomysł do prowadzenia biznesu, ale każdy z nich ma inne możliwości finansowe, i przy optymistycznych założeniach tworzą swoją spółkę, zaczynają funkcjonować. Natomiast przy utracie płynności finansowej, ja nie życzę temu ani tego, ani Sopotowi, ani Gdańskowi, przy kłopotach finansowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kolejne udziały obejmował w tej spółce tylko Gdańsk, bądź w zdecydowanej większości Gdańsk. Stanie się tak, że po prostu Gdańsk będzie większościowym udziałowcem w spółce funkcjonującej w hali. No, czyli jeżeli będą jakieś zyski ewentualne, to będzie ich dostawał więcej. I tak jak będzie podział dywidendy, to Gdańsk z tego tytułu będzie czerpał większe dochody.